No cóż, łaski mi nie robicie, że mnie będziecie słuchać. A ja wam łaski nie robię, że będę mówić. Jest to nasza obopólna powinność, dzięki której możemy chociaż chociaż trochę. Chociaż parę kroków, ale być bliżej. Być bliżej tego, który nas powołał. Z ciemności do cudownej swojej światłości. Chociaż. Trochę bliżej. Czy masz taką nadzieję dzisiaj? Czy masz takie oczekiwanie, że w efekcie wspólnego przebywania, słuchania, dotykania przez Boga, że będziesz bliżej? Czy masz takie oczekiwanie? No dobrze. Jeżeli nie masz, to i tak Bóg cię zaskoczy. I tak Bóg cię zaskoczy. I stwierdzisz, na koniec tego spotkania, które nazywamy nabożeństwem, że chyba jesteś bliżej Boga, bo coś dotknęło twojego serca. Kto już teraz wie, że Bóg dotyka jego serca? A kto się do tego nie przyznał? To był kolejny dobry tydzień, choć może nie zawsze łatwy, nie dla każdego łatwy. W piątek wieczór chwały, każdy jest inny, niepowtarzalny. Ale w tym było coś takiego szczególnego, co moglibyśmy chyba wspólnie nazwać kojącą słodką Bożą obecnością. Halleluja. Błogosławieni ci, którzy wybrali to zamiast oglądanie bramki strzelonej przez właśnie przez piłkarza. Halleluja. Niesamowita Boża obecność. Inspiracja, świadectwa. Ja byłem poruszony, dotknięty. I to odczucie Bożej obecności nie chce mnie opuścić. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Wczoraj temperatura odczuwalna minus 17. Przenikliwy ziąb Podziwiałem siostrę, która przez półtorej godziny czy dłużej Grała na gitarze, gołe palce miała. Mi w rękawiczkach było zimno. Trudzimy się, walczymy. Dlatego, że to jest wojna o wieczność. To nie jest wojna o lepsze samopoczucie. To nie jest wojna o to, żebyś przeżył życie na lepszym poziomie. To jest przy okazji. To jest efekt, to jest owoc życia w światłości, przejścia z ciemności do światłości. Ale tu chodzi o wieczność. Tak naprawdę o to rozgrywa się ta wojna. O wieczność z Panem lub bez. I nie ma dla nas rzeczy ważniejszej jak wieczność z Panem. Ale o wieczności z Panem decyduje teraźniejszość z Panem. Jeśli teraźniejszość jest z Panem, to możemy spodziewać się wieczności z Nim. Jeszcze inny trud był ponoszony w tym tygodniu. Już sporo wcześniej. Nie wiem, czy zwróci, zwróciliście uwagę na piękne granitowe ogrodzenie tutaj przy wejściu. Pewnie już, pewnie już nie dostrzegamy tak mało duchowych rzeczy, jak jakieś ogrodzenie z kamieni. My patrzymy w niebo, no ale w naszych domach ładnie mamy umeblowane. Brat Romek trudził się przy tej odczuwalnej minus 17, w trochę inny sposób. Bracie, Romku, jesteś dla nas wielkim błogosławieństwem. Amen. Amen. <kluczy> Każdy znajduje swoje miejsce, w którym może być błogosławieństwem dla innych i to jest klucz do sukcesu. To jest klucz do zdrowia duchowego. Robimy to wszystko dlatego, że chcemy być mili Bogu i przyjemni ludziom. Parafrazując to słowo z listu do Rzymian 14, 17, mili Bogu i przyjaźni ludziom. Myślę, że przyjaźni, przyjemni są to wyrazy dość bliskoznaczne. Lansujemy to słowo przyjaźni, gdyż słowo przyjemni ludziom może jest troszkę staropolskie, ale na pewno są to wyrazy bliskoznaczne, a może w jakimś sensie jednoznaczne. Mili Bogu, przyjaźni ludziom. I wiecie, to jest kwintesencja Bożych przykazań. To jest samo jądro tego, czego nauczał Chrystus. Kiedyś pewien uczony w piśmie, wystawiając go zresztą na próbę, jak to dość często miało miejsce, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze. Uu. 613 przykazań i wybierz teraz to, to najważniejsze. To nie jest takie proste, ale Jezus bez chwili wahania, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale drugim, odpowiedział mu, które przykazanie jest największe, najważniejsze, pierwsze. Mateusz 22, przeczytajmy razem ten fragment, wiersze 37 do 40. Mateusz 22.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 A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon, całe prawo i prorocy. Mili Bogu, przyjaźni ludziom. To jest to, do czego zmierzamy w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym miłujemy Boga z całego serca, duszy, myśli bliźniego jak siebie. To nie jest łatwe. Zapas miłości własnej jest w nas olbrzymi. Nawet jeżeli mamy o sobie kiepskie zdanie, to i tak potrafimy się kochać ponad miarę. Spróbuj pomyśleć o sobie, która siedzi obok i o tym, że masz ją kochać, miłować, tą Bożą miłością, tak jak siebie samego. Powiem wam, że gdybyśmy w tym przemyśleniu byli konsekwentni, to prawdopodobnie nasze życie szybciej by się zmieniało. Chciałbym dzisiaj mówić o podróży, która zmienia, o doznaniach, które zmieniają, o celach, które zmieniają nas. Fajnie jest osiągnąć jakiś cel, ale najfajniej jest wtedy, kiedy dążenie do tego celu już nas zmienia. To jest tak, jak chcemy zdobyć szczyt góry. I to jest nasz cel który później chcemy ogłosić światu. Ale żeby zdobyć ten szczyt góry, im ona jest wyżej, im trudniej ją zdobyć, tym lepiej musimy się przygotować i więcej zmian musi w naszym życiu nastąpić, więcej czasu musimy poświęcić na to, żeby ćwiczyć kondycję, zgromadzić sprzęt, trenować. Rozumiesz, naszym celem jest nagroda w niebie, wieczność z Bogiem. Tam będzie totalna, absolutna przemiana wszystkiego. Ciała chwalebne, ale już teraz to szykowanie się na wejście do wieczności powinno nas zmieniać. Amen. Trening, sprzęt, ćwiczenie, zaangażowanie, entuzjazm, zaangażowanie, entuzjazm, entuzjazm, o, W liderskim, jak wiecie, większość z was, mam nadzieję, że może i wszyscy, wiecie, złe wieści rozchodzą się bardzo szybko, dobre niekoniecznie, to jest dobra wieść i na wszelki wypadek ją powtórzę, że jeżeli jest ktoś, kto przypadkiem nie zorientował się jeszcze w tym, co się dzieje w ostatnim czasie w Kościele, żeby nie miał później wymówek. Nie przyznawaj się, że to jesteś ty, nie podnoś teraz ręki. Nie ja mówię o osobach, które mieszkają w Kamiennej Górze oczywiście. W zespole liderskim uzgodniliśmy wartości, na które chcemy budować naszą duchową kulturę, kulturę duchową naszego zboru. I pytanie, czy wejdziemy w to razem czy wejdziemy w to razem, czy wejdziemy w to wspólnie, z połem, ramię w ramię. Wyróżniliśmy, wybraliśmy 10 kluczowych, choć oczywiście jest ich więcej, ale żeby w nie wejść, musimy określić, czym jest kultura zboru. I kiedy zastanawiałem się nad tym, o czym powinienem dzisiaj mówić, co powinienem wam powiedzieć, tak żeby to było potrzebne, żeby to było na czasie, żeby to było normalne, żeby to było zdrowe, żeby to nie było takie, wiecie, efekciarskie, ale takie efektywne. Zacząłem przeglądać stare notatki. Wiecie, im starszy kaznodzieja, tym więcej ma notatek. Mam już całkiem taki gruby plik, naprawdę. Czasami zaglądam i mówię, ja to mówiłem w ogóle kiedyś? Dziwne. Zajrzałem do swoich notatek sprzed trzech lat. Ojejku, trzy lata, to już... Kto pamięta jakieś moje kazania sprzed trzech lat? Ja nie pamiętam. Więc nie liczę na to, że ktokolwiek, to już pamięta, ale... Ale chciałbym coś przeczytać i mam nadzieję, że kiedy będę to czytać, ci, którzy są już trochę dłużej niż trzy lata w kościele, pokiwają głowami. Uh -huh, uh -huh. Było coś, coś na rzeczy, coś było. Posłuchajcie. Pracujemy świadomie nad charakterem, tożsamością zboru. Modlimy się i błagamy o poznanie i zrozumienie Jego woli wobec nas. Wypatrujemy i rozpoznajemy w duchu kierunki, w które Bóg chce nas prowadzić. Rozumiemy, że mamy być żywym, kochającym Boga i bliźnich, świętym i radosnym Kościołem. Uświadamiamy sobie, że mamy być Kościołem zdolnym do skutecznego przemawiania do współczesnego świata. Nie kultywujemy niepotrzebnych tradycji i sztywnej liturgii. Tworzymy świadomie atmosferę, rozumianą jako odczuwalny nastrój, przez budowanie właściwej kultury wspólnoty. Kładziemy nacisk na dobrane, przemyślane wartości, które ukształtują i umocnią Kościół w tym, co jest Boże. Komuś coś świta? To było czytane z uporem maniaka przez wiele tygodni, przed każdym kazaniem moim. Dobrze, że, że miałem ten upór, bo coś tam zostało. Przeczytałem tę notatkę i nagle stwierdziłem, że to jest bardzo aktualne, że to jest jak najbardziej na czasie, że właściwie nie ma co eksperymentować i teraz na siłę szukać czegoś, czegoś nowego, zaskakującego, to jest to, do czego Duch Boży prowadzi nas od lat. Oczywiście zawsze są jakieś świeżości, jakieś nowsze treści, akcenty, ale to jest kierunek, w którym chcemy iść. To jest tak, że mamy całe słowo, które jest natchnione, prawda? Całe pismo, od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Objawienia, cała Biblia jest użyteczna. Potrzebna, abyśmy ją poznawali, wyciągali wnioski, stosowali się do nich. Ale są miejsca, które w szczególny sposób bardziej do nas przemawiają. Myślę, że każdy z nas ma taki moment, w którym czytamy pewne miejsca i one jakby nie dotykają nas. I nagle natrafiamy na werset, rozdział, historię, która przemówi, dotknie, zaintryguje spowoduje, że coś w nas drgnie, coś w nas się przemieni. Czy tak mamy? A więc nie tylko taka ogólna litera, ale duch, który współdziała z Bożym Słowem, sprawia, że możemy mieć taką świeżą relację z Bogiem poprzez czytanie Jego Słowa. Na ostatniej modlitwie, i to jest wydarzenie, które nie było wspomniane, ale siostra Anetka zainspirowała mnie, dlatego że podzieliła się kilkoma myślami na temat listów do siedmiu zborów w Azji. Początek Księgi Objawienia. Mam nadzieję, że to miejsce znamy. Siedem zborów, siedem listów. Tam jest bardzo ciekawa, rzecz. ja wcześniej prawdopodobnie nie dostrzegałem, nie przypominam sobie. Otóż w rozdziale pierwszym Jezus opisany jest w całości przez apostoła Jana. Od głowy do stóp, jak wyglądał, co było w Jego rękach, co wychodziło z Jego ust. Opis chwały Pana Jezusa, już zmartwychwstałego i zwycięskiego. Ale potem są te listy i każdy z tych listów ma krótki wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I w każdym wstępie jest nawiązanie do pewnej tylko części tego opisanego całego, objawionego Jezusa. Nie będziemy teraz tego czytać, ale zachęcam cię, zajrzyj do... Listów i zobaczysz, że na początku każdego listu jest przywołany jeden jedna wybrana cecha lub element wyglądu Jezusa. I to jest tak, że dany Kościół, dany zbór, dana wspólnota czasami po prostu potrzebuje, aby zwrócić uwagę na jedną prawdę w danym czasie, aby skupić się na czymś, czego w tym czasie bardziej potrzebują. Czy zgadzamy się z takim tokiem myślenia? Powtarzam, całe objawienie Jezusa jest ważne, całe pismo jest natchnione, ale są momenty i fragmenty, na które w danym czasie Duch Święty zwraca naszą szczególną uwagę i każdy z tych listów kończy się zwrotem kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha. Słuchaj tego, co Duch mówi do ciebie. A zatem kilka myśli, które chciałbym może i powtórzyć i rozwinąć, ale myślę, że to jest coś ważnego, abyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Gdy czytamy słowo, że tworzymy kulturę zboru, duchową kulturę naszego zboru, no to brzmi fajnie, ale co mamy na myśli? Że będziemy do siebie mówić dzień dobry z pełniejszym uśmiechem albo że będziemy ubierać się bardziej starannie, o co chodzi z tą kulturą? Czy będziemy może używać jakichś specjalnych sformułowań, żeby ta kultura jakoś, jakoś tak inaczej na wyższym poziomie była? O co chodzi z tą kulturą? Słuchajcie, chcę mówić właśnie o tym, o kulturze, o wartościach i o atmosferze, dlatego że to, o co modlimy się, o co pościliśmy, wierzę, że powinno przerodzić się w konkretne podstawy i owoce. Tworzymy pewne środowisko, które ma swój charakter i tożsamość. Oczywiście tutaj nikogo tym stwierdzeniem nie zaskoczyłem. Wspólnie jesteśmy składową indywidualności. I jeżeli mówimy o tym, że mamy być Kościołem na przykład żyjącym słowem, wszyscy kiwamy głowami, mamy być Kościołem modlitwy, wszyscy kiwamy głowami, mamy być Kościołem ewangelizującym, wszyscy kiwamy głowami, charyzmatycznym, kiwamy głowami. Pomóżcie mi. relacyjnym kiwamy głowami, zaangażowanym, kiwamy głowami, entuzjastycznym, kiwamy głowami bardziej entuzjastycznie, bo to wypada przy tym słowie. Jednomyślni, kiwamy głowami i zaraz sobie przypominamy, co tam nas dzieli. Akceptującym różnorodność, kiwamy głowami, chociaż niekoniecznie do końca, może, dlaczego ja mam to akceptować, niech inni akceptują. Kiwamy głowami, ale prawda jest taka, że pozostajemy bardzo często, na poziomie ogólników, to znaczy ogół, a te prawdy dotyczą ciebie i mnie. To ty masz być osobą żyjącą Słowem. To ja mam być osobą żyjącą Słowem. Kościół to zbiorowość. To nie jest tak, że jednostki nic nie, zro nie zrobią, a zbiorowość się zmieni. To jest wbrew fizyce, matematyce i w ogóle logice. Dobrze mówię, bracia i siostry? Och, niech Kościół się zmienia, niech Kościół się modli, niech Kościół ewangelizuje. Mm -hmm. Mm -hmm. A co z tobą, bracie? Do Adasia, bo wiecie, on się nie obrazi, on się nie obraża, także mogę bezpiecznie. No bracie, co z tobą? A to odpowiedz, a co, a co z tobą? O, już poczułem w piętach tą ripostę. Co ze mną? Jeżeli Kościół ma być Słowem, to znaczy, że ja mam żyć Słowem. Jeżeli Kościół ma być modlącym się, to ja mam się modlić. To ja jestem w miejscu przemiany, w miejscu podróży. To ja jestem. To nie jest jakiś tajemniczy ogół. A ja się podczepię, wiecie, tak sobie stanę na stopniach wagonu i jakoś dojadę ze wszystkimi. A te kilka osób, czy kilkanaście tych lokomotyw, silników będzie ciągnąć. To tak nie działa. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jestem gotów, aby moje życie... Dobra, może nie tak rewolucyjnie, że nagle będę się modlić co noc po trzy godziny. Nie damy rady. Ale czy jestem gotów, aby moje życie stopniowo, ale systematycznie zmieniało się w Bożą stronę? Czy jestem chętny i gotów płacić cenę? Czy jestem gotów iść do przodu w tym? Bo jeżeli Kościół ma być Kościołem modlącym się, to pytanie, jak wygląda moja modlitwa indywidualna? Jak wygląda moja modlitwa w Kościele? Jak wygląda mój udział w grupie wstawienniczej? Na przykład. Proste pytanie ale nie proste odpowiedzi. Albo proste. Czyli to, jacy jesteśmy z osobna, wpływa, określa to, jacy jesteśmy razem. I to też ma znaczenie w sensie naszych osobowości, temperamentów, charakterów. Jeżeli na przykład w zborze jest dużo takich wesołych osób, jak brat Adaś, Kosiak, no to wtedy jest wesoło, wtedy możemy się cieszyć i śmiać. Jeżeli jest dużo takich bardziej ponurych i poważnych, jak Jacek zatyka, no to wtedy jest trochę gorzej. Rozumiecie, o czym mówię, tak? Czy jest dużo tutaj osób tak z żywym temperamentem, czy też dużo intelektualistów, filozofów greckich albo chłopskich, czy jest dużo singli, czy dużo rodzin, czy średnia wieku jest bliżej, bliżej 40 czy bliżej 80, są też takie kościoły, czy jest dużo osób talentowanych artystycznie, to określa nasz charakter, to określa nasz potencjał i to sprawia, że możemy wyszukiwać i używać tych swoich mocnych stron. Czy jest tutaj dużo milczków i tak dalej. Nasze wzajemne relacje mają to do siebie, że czasami, bol czasami bolą. Kogo nigdy nie bolały relacje w Kościele? Podnieś rękę, a nie uwierzę. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza Człowiek przy powieści Salomona 27, 17. Dlaczego żelazo? Panie, może chociaż coś większego mieć. Ja bym jeszcze był za jakąś, nie wiem, gąbką, plastylina, to tak miło. Jakiś aksamit plusz. Nie jesteśmy z pluszu. Są zadziory. Może u Ciebie. No u mnie też, ale jak ty tak mówisz, to, to jest twój zadzior właśnie. I absolutnie konieczne jest to, żebyśmy pracowali nad naszymi charakterami, pracowali nad, nad tym, aby osiągać właściwą kulturę zboru. I teraz dwa słowa przypomnę, które użyłem wtedy i myślę, że są bardzo aktualne. O jednym już mówię kultura, drugie wspomniałem atmosfera. Atmosfera nie w sensie mieszaniny gazów, nie chodzi o, też o pogodę, ale atmosfera to jest odczuwalny nastrój panujący w jakimś środowisku, miejscu, grupie ludzi. Żeby była atmosfera muszą być dwie osoby, bo ty sam nie tworzysz atmosfery odczuwalnej przez innych. Jeżeli są minimum dwie osoby, to już zaczyna się Kościół i wtedy druga osoba może odczuć, czy jesteś w nastroju radosnym, czy ponurym, czy jesteś przygnębiony, czy jesteś entuzjastyczny. Mamy różne sytuacje, które sprawiają, że możemy być przygnębieni, ale pracujemy nad tym, aby mimo tych różnych sytuacji pozostać w entuzjazmie i w radości. Atmosfera może być podniosła, radosna, smutna, żałobna, entuzjastyczna, rezygnacji, może być świąteczna. I teraz takie trzy pytania. Po pierwsze, jaka atmosfera panuje tutaj dzisiaj? Jak byś określił atmosferę, która panuje tutaj dzisiaj? Tak ogólnie. Nie musisz odpowiadać. Ale czy ta atmosfera Cię podnosi, zachęca, buduje, czy też Cię tłamsi, czy też Cię dołuje? Nikt nie kiwa głową, bo, bo bym nie zdołował. Gdybyśmy pokiwali głowami, to by atmosfera od razu się pogorszyła. widzicie? A kiedy, kiedy pytam o to, czy jest taka podnosząca i kiwamy głowami, wtedy mm, od razu atmosfera robi się lepsza. I na tym to polega. Nie żeby nie mówić prawdy, ale żeby ciągnąć w dobrą stronę aby ciągnąć w dobrą stronę, aby być parę kroków bliżej Bożej obecności, aby przez wiarę wyznawać to, co dobre. a Wtedy będziemy dochodzić do tego, co jest dobre. Jaka atmosfera panuje tutaj zazwyczaj? Zazwyczaj panuje taka, jaką tworzymy. Pocieszające w tym jest to, że mamy na to wpływ. Ale to jest też niebezpieczne, że mamy na to wpływ. Bo to może działać w dwie strony. Więc czy będziemy mieć pozytywny wpływ. Na atmosferę spotkań decydujący ma wpływ kultura danej społeczności, czyli nasz sposób bycia, reagowania, najczęstsze zachowania i wartości, które są ważne dla nas. Wymienionych jest tych 10, jako, na których teraz się skupiamy, ale wiecie, są bardzo różne kościoły, bardzo różne zbory. My tu w kamiennej, że tak powiem, nie mamy konkurencji. Halleluja? Ale w większych miastach ludzie mają większe możliwości porównywania. Wiecie, są charyzmatycy i są krążomatycy. Turyzmatycy. Do tego stopnia niektórzy potrafią sobie uczestniczyć regularnie w każdym nabożeństwie gdzie indziej. Czy są w stanie coś zbudować, coś wnieść? Nie sądzę. Ale może to jest moment poszukiwania, niech tak będzie. Ale jeżeli to trwa za długo, to chyba nie o taką wartość chodzi. Są zbory, w których jest żywsza muzyka, taka jak u nas. Są zbory, w których jest jeszcze żywsza muzyka niż u nas. Czy to bardzo dziwe? Oj, teraz chyba naraziłem komuś. Są zbory szalone, są zbory bardzo stonowane. Są zbory, w których śpiewa się jeszcze zdrukowanych śpiwników, które mają po 50 lat nie oceniam duchowości i tego, czy są blisko Pana. Mówię o kulturze, o atmosferze, o pewnym obyczaju, który jest. Są zbory, które są bardziej skupione na, na wewnątrz, są takie, które są bardziej na zewnątrz, są takie, które są w równowadze, czy są bardzo różne. Średnia wieku również ma wpływ na stan zboru. Czy wiecie, że się starzejemy jako Kościół? Jako zboru? Gdzie ta młodzież? Jest, jest, nadzieja. Są jacyś a wiecie, kiedy zaczynaliśmy na początku, przełom lat 80., -tych, 90., -tych, to poza jakimiś jednostkami to była sama młodzież. Nastolatki, nastolatkowie. Ja miałem 22 bodajże lata. Dzisiaj mam z hakiem, z hakiem. <sum> razy dwa pierwiastek z czterech. Coś tam poszło w górę. Więc to są przemiany, które mają wpływ na na to, jacy jesteśmy. Ale moi drodzy, będąc wspólnotą, i całością powinniśmy być świadomi swojej kultury, świadomi ją budować. I to jest bardzo ważne pytanie, które chcę powtórzyć. Czy ja osobiście, ja pójdę do przodu w tych wartościach, które zostały wydrukowane, rozdane, mamy te konspekty? Wszyscy? Kto nie ma, mogę jeszcze dać, zapas został. Czy jestem, czy pójdę, czy idę osobiście? do przodu w tych wartościach, w każdy z nich. Być może w niektórych trochę szybciej i dalej, w niektórych może wolniej, może nie tak głęboko. Jesteśmy różni, różne mamy preferencje, ale czy ja pójdę dalej? Nie czy Kościół pójdzie dalej. Czy ja pójdę dalej? To jest bardzo praktyczne. Kościół żyjący słowem. Czy słowo dotyka ciebie? Kiedy je czytasz? Kościół modlący się. Czy modlisz się do skutku? Kościół ewangelizujący, czy masz odwagę, aby otwierać usta i korzystasz z tych możliwości, które stwarzamy wspólnie, chociażby. Kościół relacyjny, zespołowy, czy jesteś w jakimś zespole, w grupie, czy po prostu nie jest to dla Ciebie aż tak ważne, aby się zaangażować. Jesteś zbyt zajęty? Być może jesteś zajęty, ale nie sądzę, że jest zbyt. Nie sądzę. Bracia i siostry, z tymi przemyśleniami chciałbym Was zostawić. Miły Bogu i przyjazny ludziom. Miły Bogu, niesamowity i przyjazny ludziom, przyjemny ludziom. Odwróć się do osoby, która jest obok Ciebie i powiedz, całkiem przyjemnie Cię widzieć. Życzę dobrego tygodnia i za tydzień, jeśli Pan Bóg pozwoli, z uporem maniaka, Zadam konkretne pytanie. Co zrobiłem w tym tygodniu, aby być bliżej Niego, być bliżej tych wartości? Konkretnie, co zrobiłem? I mam nadzieję, że pokiwamy głową, powiemy, bracie, dobrze, że o to pytasz, bo jest lepiej. Niech wam Pan Bóg błogosławi i życzę wam wspaniałej niedzieli. Z mojej strony, jeżeli chodzi o kazanie, to wszystko.